Rozdział dwunasty Jezus powołuje i wyznacza dwunastu uczniów. Przemawia do nefitów, podobnie jak do Żydów, w kazaniu na górze i wypowiada błogosławieństwa. Jego nauki przewyższają prawo Mojżesza i są od niego ważniejsze. Nakazuje ludziom, aby byli doskonali, jak on i jego ojciec są doskonali. Porównaj z rozdziałem piątym Ewangelii według Mateusza. I stało się, że gdy Jezus powiedział tenefiemu i tym, których powołał, a było ich dwunastu i otrzymali oni pełnomocnictwo chrzczenia Wyciągnął rękę do Rzeszy i powiedział Błogosławieni jesteście, jeśli będziecie zważać na słowa tych dwunastu Których wybrałem spośród was, aby was nauczali i służyli wam Dałem im moc chrzczenia was wodą I gdy zostaniecie ochrzczeni wodą, ochrzczę was ogniem Ducha Świętego Jesteście więc błogosławieni, jeśli uwierzycie we mnie i zostaniecie ochrzczeni po tym, jak mnie zobaczyliście i wiecie, że ja jestem. I bardziej błogosławieni są ci, którzy uwierzą w wasze słowa, gdy będziecie świadczyć, że widzieliście mnie i wiecie, że ja jestem. Błogosławieni ci, którzy dadzą wiarę waszym słowom, którzy ukorzą się i zostaną ochrzczeni, albowiem zostaną nawiedzeni ogniem Ducha Świętego I otrzymają odpuszczenie grzechów Błogosławieni ubodzy w duchu, którzy do mnie przychodzą, albowiem ich jest Królestwo Niebieskie Błogosławieni wszyscy, którzy się smucą, albowiem będą pocieszeni Błogosławieni łagodni, albowiem odziedziczą ziemię Błogosławieni wszyscy, którzy łakną i pragną prawości, albowiem zostaną napełnieni duchem świętym. Błogosławieni miłosierni, albowiem dostąpią miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, albowiem będą oglądać Boga. Błogosławieni wszyscy, czyniący pokój, albowiem będą nazwani dziećmi Bożymi. Błogosławieni wszyscy, którzy cierpią prześladowania dla mego imienia. Albowiem ich jest Królestwo Niebieskie Błogosławieni będziecie Gdy z mojego powodu będą was lżyć Prześladować i kłamać Przypisując wam wszelkie zło Albowiem będziecie się cieszyć i radować I wielka będzie wasza nagroda w niebie Tak bowiem prześladowali proroków Którzy żyli przed wami Zaprawdę Zaprawdę powiadam wam Daję wam, abyście byli solą ziemi. Ale jeśli sól zatraci swą słoność, czymże ją posolić? Zdaje się wtedy na nic, z wyjątkiem wyrzucenia jej pod stopy ludzi. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, daje wam to, abyście byli światłem tego ludu. Nie można ukryć miasta, które leży na wzgórzu. Nie zapala się też świecy, i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku I wtedy świeci wszystkim w domu Tak, wasze światło niech świeci przed tymi ludźmi Aby widzieli wasze dobre czyny I oddawali chwałę waszemu Ojcu, który jest w niebie Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić Zaprawdę powiadam wam Jeden znak, ani jedno słowo w prawie nie uległo zmianie, ale wszystko się we mnie wypełniło. Oto dałem Wam prawo i przykazania Mego Ojca, abyście we mnie wierzyli, nawrócili się, odstąpili od swych grzechów i przyszli do mnie ze skruszonym sercem i pokornym duchem. Oto macie przed sobą te przykazania i prawo się wypełniło. Pójdźcie więc do mnie i zostańcie zbawieni, albowiem mówię Wam, że jeśli nie będziecie przestrzegać moich przykazań, które Wam teraz daję, w żadnym wypadku nie wstąpicie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, co powiedziano praojcom, i macie to przed sobą, że nie wolno Wam zabijać i temu, kto dopuści się zabójstwa, grozi Sąd Boży. A ja Wam powiadam, Każdemu, kto jest rozgniewany na swego brata, grozi jego sąd. Temu, kto by rzekł swemu bratu raka, grozi sąd rady, a temu, kto by powiedział głupcze, grozi ogień piekielny. Jeśli więc przyjdziesz do mnie, albo będziesz pragnął przyjść do mnie, a przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciw tobie, idź do swego brata i najpierw się z nim pojednaj, a potem przyjdź do mnie ze szczerym zamiarem i ja Cię przyjmę. Pogódź się z Twoim przeciwnikiem, dopóki jesteś z nim w drodze do sądu, abyś przypadkiem nie przegrał procesu i nie został wtrącony do więzienia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że nie wyjdziesz stamtąd, aż zapłacisz ostatnią seninę. I czyż będąc w więzieniu stać Cię, by zapłacić nawet jedną seninę? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci nie Oto w dawnych czasach napisano, że nie będziesz dołożył, A ja wam powiadam, że kto pożądliwie patrzy na kobietę Popełnił już cudzołóstwo w sercu Oto daję wam przykazanie, abyście nie pozwalali sobie na takie myśli Albowiem lepiej jest, abyście odmówili sobie tych rzeczy i żyli w samozaparciu Niż żebyście zostali wtrąceni do piekła Napisano, że kto oddali swą żonę Powinien dać jej list rozwodowy Zaprawdę Zaprawdę powiadam wam, że kto oddali swą żonę Poza wypadkiem niewierności Naraża ją na cudzołóstwo A kto by oddaloną wziął za żonę Dopuszcza się cudzołóstwa Napisane jest także, abyście się Nie wypierali przysiąg danych Panu Lecz byli im wierni a ja wam mówię, nie przysięgajcie wcale Ani na niebo, bo jest tronem Bożym Ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego Ani na swoją głowę, bo nie możesz nawet jednego włosa Uczynić białym czy czarnym Raczej mówcie, tak, tak, nie, nie A co ponadto, pochodzi od złego Oto napisano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złu, lecz jeśli was ktoś uderzy w prawy policzek, nadstawcie mu drugi. Temu, kto chce się prawować z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię, kto iść z nim tysiąc kroków, iść z nim dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce od Ciebie pożyczyć? Napisano także, że będziesz miłował bliźniego swego, a nienawidził swego wroga. A ja Wam powiadam, miłujcie Waszych wrogów. Błogosławcie tych, którzy Was przeklinają. Czyńcie dobro tym, którzy Was nienawidzą i módlcie się za tych, którzy Was wykorzystują i prześladują. Abyście stali się dziećmi Waszego Ojca, który jest w niebie. Gdyż On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i dobrymi Wszystko to, co odnosiło się do prawa z dawnych czasów We mnie się wypełniło Dawne rzeczy przeminęły i wszystko stało się nowe I pragnę, abyście byli doskonali Jak ja lub wasz Ojciec, który jest w niebie Jesteśmy doskonali